Z tej strony El Ambasadorem, wy jesteście zajebistymi słuchaczami podcastu Gry na Serio, to jest odcinek numer 26, ze mną jest Maciej. Jo. E, oraz Radul. Cześć. A długo nas nie było? Tak, No nie było nas długo, był weekend majowy i no chyba tylko dlatego nas nie było tak naprawdę, no oprócz tego chyba Radul był chory. Oj Radul był no, chory i leża w łóżeczku i przyszedł tam doktor. Jak się masz Radeczku? <laughs> nie wiem jak jest dalej. Coś e... takiego jest. Nie, ja też nie pamiętam. Radolf chorował na y, chorobę wściekłych elfów. <grym> nie wiem, jak to się objawia, ale po prostu. Nie, nie, nie mógł, mógł, mógł oglądać najzajebistszego filmu, jaki wyszedł w przeciągu ostatniego tygodnia no nie czyli Iron Sky. A I... podobno jest dobry, śmieszny. Jest Jest to... śmieszny. Jest... No, koncepcja, miesz nazistów powracających z księżyca jest dość zabawna. No, jest. Ja jest żałuję, że nie mogłem tego zobaczyć, niestety. <grym> ja się bardzo dobrze bawiłem, jeśli macie jakieś drobniaki, zaskurniaki. A to co to renty kosztują teraz? Nie, ja wiesz, byłem w kinie no, normalnie, no, Nie, zdrowy człowiek i było hmm. bardzo dobrze, oglądałem to na dużym ekranie, wow, <głos》>. a było zajebiście. A jutro wchodzi fajny film, bo w momencie Avengers. kiedy nagrywamy, kiedy my nagrywamy, jest jeszcze czwartek, a tak. jutro już jest piątek, jutro wchodzą w Woo! Iron Man, yeah, yeah, yeah. którego najbardziej z bohaterów lubicie. Nie wiem, ja chyba za Avengersów to bym powiedział, że jednak Kapitan Ameryka. Czorna tak. wdowa, pedale! Musi być czorna wdowa. Nie widziałeś jej cycku w człowieku? No nie. No to musisz... Nie, no ale Kapitan Ameryka jest stary najlepszy. Dobra, Dobra sobie dat as. w 3D. Nieznieczalne spodenki, halka. Halka. No nie wiem, ja chcę... Ja będę oglądał... No i te, po tym poznajesz prawdziwego pedała, na co zwrócił uwagę? Na spodenki. Niezniszczalne, nie niezniszczalne jeszcze do tego. niezniszczalne. Dobra, dzisiaj będziemy rozmawiać o kilku dziwnych rzeczach, tylko powiem, że jak zwykle nadajemy z, z, z, z cygańskiej przyczepy Maćka, jak zwykle przemieszczamy się od wydawcy do wydawcy. Maciej kiedyś miał jeszcze niedawno swój tabor, ale, ale wiecie, e, zmiany, rewolucja e, i staje się coraz bardziej mobilny i coraz szybszy, więc uwaga, niespodzianka, nagrywamy tego, ten podcast na iPadzie, wow, wow, wow, to jest dziwne, to jest szalone. E, możecie pisać w komentarzach, że jesteśmy dziwnymi ludźmi. Nie, mówi to człowiek, który siedzi przed iPadem swoim, nie? No to jest prawda. E, nie wiem, czy ktoś próbował tego dokonać, wcześniej z podcastów growych, bo pewnie ludzie, którzy zajmują się na co dzień aimakami i innymi takimi i nudzą strasznie do mikrofonu pewnie, to już mają panowane, a my jesteśmy chyba pionerami. Ja myślę, że oni też nie nagrywają. Na Nawet opowie. nie. Jesteśmy bardziej hipsterscy niż hipsterzy. No, Jestem w dumny. I, I w tym tygodniu będziemy komu mm, się sklebiać, że tak powiem, chyba jak zwykle. CD Projekt? CD Projekt. No, może my... być CD Projekt. Ale... Ja troszkę może po y, panów z Senegi, ale tylko troszkę. Chociaż A ben, za co? Y, s, no to dowiesz się, w każdym swoim czasie. Powie. Ja nie wiem, nie, nie wiem, teraz się wykażę skrajnym nieprofesjonalizmem. Nie, nie wiem kto wydaje Snajpera dwójkę. Wydaje <grym> mi się, tak. że albo Senega albo z City. City? No ale nie, wydaje na zachodzie. A dlaczego? A, na zachodzie. No, to, a dlaczego ma Senega wydawać grę na zachodzie? Nie mam pojęcia. No. Jest polskim nie, no dostaję dosta dosta W każdym razie od tych firm od City nie dostaje e, informacji prasowych. Więc albo Techland, albo Senega wydaje Snipera. Nieważne. Chciałem właśnie jednej z tych firm, które, to, które odpowiadają za, za, za tą grę, e, No pogratulować. Bo nie wiem czy wiecie, ale e, Sniper już jest w pierwszym tygodniu na top e, gier w UK. Nie, A się Już sprzedaje. była premiera? Już jest premiera, no. Dwa dni temu była. I od razu... Są, no. I są, i są, sta, i są stary na, na pierwszym miejscu w sprzedaży. Czy ta gra ciągle ma budżetową cenę? Ja, chyba ma przez cały czas budżetową cenę, ale nie wygląda tak do końca no. budżetowo już. No nie, bo jest na się drugim. No, całkiem, całkiem fajnie wygląda. Wygląda spoko. No, więc, więc właśnie. Tego, tej firmie, która to, która to stworzyła, no to, to jest City. No, City na pewno, tak. A kto to wydaje, to nie wiem w tym momencie, ale wydaje mi się, że już ktoś większy niż No niż na pewno, City. na pewno. Chociaż nie wiem, tutaj jest tylko polski wydawca pewnie prawdopodobnie podany, więc nikogo w Polsce nie obchodzi, kto wydaje gry na zachody, prawda? Mm -hmm. Ale City ostatnio mocno pcha się do, do przodu, tak? Ponieważ. A chyba nie wiem, w momencie kiedy nagrywamy mniej więcej 4 dni, po prostu w okolicach minionego weekendu na tych wszystkich wielkich portalach pojawiają się jakby gameplay i też teksty albo nagrania jakieś takie właśnie wideo, reportażu czy coś takiego z następnej gry, która się nazywa Nemi czy coś takiego, już nie pamiętam i jest osadzona, akurat tego nie mam, gdzieś to znajdę. Oczywiście nazwa jest pewnie inna, ale... <laughs> chodzi o to, że mamy taką y Strzelankę z pierwszej osoby, w klimatach mhm. II wojny światowej, co nie było już od kilku ładnych lat. To znaczy pojawiały się e, jeśli chodzi o gatunek, delikatne przebłyski A ten snajper dwójkan nie jest Nie, nie, on, tak nie jest on jest współczesny, współczesny. Bo jest snajper Elite V2 czy coś takiego, no właśnie. V2, ale nie, to jest coś innego. To jest coś innego. To, jest coś, innego. to jest coś innego. To ja mówię o tym. A to sorry, to pomyliłeś tak? Ale nie no, stary to Polacy zrobili. Nie, ten. nie. nie? No jest napisane Sniper tu coś tam Nie, nie, jest tak Sniper Ghost Warrior 2 Wychodzi w sierpniu, tak jak tutaj widzę już No dobra, a ten drugi, kto go wydaje. Ale na pewno to nie jest CK Interactive nie i no kto go robi? No a... bo nie wygląda stary jakoś Super Hiper ta, ta gra to a, O to, o której Mówiłeś, że jest na drugim miejscu, to jest Sniper Elite V2, po polsku tak jest No a, I czekaj za chwilę luknę, to to w ogóle. Studio Rebellion, niby jest chyba, jeśli dobrze kojarzę. A z jesteśmy tak nieprzygotowani, strasznie. wydawca. Wydawcą jest Epic, pozdrawiam panią. Jak pani miała na imię? Zapomniałem, jak pani miała na imię. No dobra, ale to na pewno nie jest to. No nie wiem, w każdym razie był, było napisane. Snajper. Tak, było. No, nawet nie chodzi o tego snajpera, nie? Było właśnie napisane, żeby zajebisty sukces odnieśliśmy, bo już ta gierka jest na drugim miejscu, więc wydaje mi się, że jednak ktoś to od nas robi. Mm, właśnie z takich ciekawostek w ogóle jeszcze... Chyba źle, czy właśnie... E, możliwe. Z takich ciekawostek jeszcze to mogę powiedzieć, że teraz jak byłem właśnie na... Brytyjskie studio Rebellion, Sniper tak, Elite no, V2. Tak. Chyba to to ja tłumaczy, nie wiem o co chodzi. To, bo też to to chyba tłumaczy, ktoś... Dlaczego jest w pierwszej tam dziesiątce? A, a na może. Na brytyjskich może, listach. Może po prostu złe tłumaczenie czytałeś na złym serwisie, który już to... został zamknięty! Myślę, że tak było! Myślę, że, Myślę, że tak było! Właśnie tak są tam idioci, którzy nie potrafią nawet wrzeszczeć. Ale, ale żebyś wiedział, tak to może. To na tym? No to okaże się. Ale wracając do CD, no to wiesz, no, na temat tego sniper Ghost Warrior 2, który wyjdzie w sierpniu. Mam eee, już... coraz lepsze opinie, moim zdaniem. Tak. Eee, I ta gra, o której mówiłem w klimatach II wojny światowej, nazywa się Enemy Front. Eee, I właśnie też jest robiona na te Ghost Warrior, jest robiona na Crazy Cry engine 2. Czy 3 teraz jest? 2. A swoją drogą to jest 3. Cieka... Swoją drogą to jest 3. 8. Swoją drogą to jest. <głos> Obserwiam trójkę. Tak. Bo <Dobro. głos> to jest w ogóle ciekawe, nie? że. Eee... Polska gra odnosi jakiś tam sukces na zachodzie, no bo ten Sniper odniósł Tak, bo był gorem, tani. i był, bo był... miał Sniper w tytule No, I, był... i zobaczcie, i ludzie, studio tam z, z Wielkiej Brytanii robi grę, która nazywa się Sniper No, przy okazji wskrzasza licencję, która tam była no, z, z czasów jeszcze PS2, bo to, tą grę, to znaczy pierwszą część pamiętam z czasów PS2. E, co Jeśli chodzi o ten enemy front, tak jak mówię wygląda całkiem nieźle. E, silnik, nie wiem, to była jakaś, znaczy, tutaj mówiłem, CryEngine, wersja, nie wiem, Alpha i wyglądało to całkiem spoko i za grom stoi Jack Black, nie, nie, Jack Black, co ja mówię, e, Stewart Black no. chyba, jeśli dobrze pamiętam. Jack no, Black, Black jakaś Stuart Black, kojarzył z taką grę Black z czasów PS2, Kojarzę. tak. Taka, teraz... co się podniecali wszyscy, że ma super grafikę, jak i na super model PS2. Tak. Jak na możliwości PS2. Fakt, że wszystko było skryptowane. Spoko. Black, no, chyba w... jakoś w wakacje wydał jakąś grę, która się nazywała też jakoś dziwnie miała chyba Black w tytule. Mniejsza <głos> była szrotem, po tym to studio zostało zamknięte i część się do City. I teraz to i ja mówię, no bardzo mnie to zdziwiło, że polska gra, jakby wersja taka alfa i yy, nie wiem, GameSpot, Destructoid, nie wiem, IGM pewnie też yy, i jakby to nie mówi się jako o grze City, tylko bardziej mówi się jako o grze Blacka. I no tak, w taki sposób wymyślili, że tak będą promować tę grę, no bo jest łatwiej chyba wypromować jakimś legendarnym nazwiskiem no. niż, niż no, marką tak. z Polski, nie? A, I no shooter jak shooter, no nic tam za wiele się nie dzieje, tylko ma być osadzony w takich klimatach, znaczy druga wojna światowa, ale e, w klimatach filmów z lat 60. czy 70. z Clintem i Studem, że jesteś takim top motherfucker i wszystko tam niszczysz boku, co się dzieje i no nie wiem, no mm, gry z drugiej, z czasów drugiej wojny światowej już chyba się no moim... wypaliły, ale już może nadszedł czas, żeby no, czy... wróciły. Bo no wiem, w tym moi... momencie był przesyt, to fakt. No moim zdaniem chyba jednak jeszcze nie nadszedł jeszcze nie ten czas. Jeszcze nie nadszedł. Ten czas. No. A z takich niosów jeszcze, Szybko to nie wiem czy czytałeś i widziałeś, że dzisiaj Epic obchodzi 20. urodziny. No wiem, coś mniej więcej. I Epic udostępnił e, z tej okazji soundtrack e, ze swoich gier. Można sobie Aha. ściągać zupełnie legalnie, e, darmowo. Dzisiaj tam. tylko czy kiedy to Ogólnie. już będzie online? Nie, dzisiaj Aha. to jest online przez cały czas. Mhm. To znaczy I masz z różnych gier czy... wydawanych przez te 20 lat przez Epic mhm. kawałki tam. Ja z z gier trójki, z, z Just Jack Rabbit, nie wiem czy wy wiecie, że Just Jack Rabbit, Cliff Bleszyński tak, no. tak, no. Programował własnoręcznie. No. Jak o tym przeczytałem, to myślałem, że po prostu ze się ze sra. Cliff i wiesz. No. Ale wtedy wygląda bardzo śmiesznie, bo widziałem <śmiech> zdjęcia, mi z tego okresu i... Cliffy B wyglądał zupełnie inaczej. Nie był twardzielem. Nie był, nie był twardzielem i nie mówił bigger, better and more badass, tylko yy, więcej kodu, więcej kodu, dawaj, więcej kodu się zakodować. A Cliffy B ma niezłą dupę, tak prawdę mówiąc. Co się działo się podczas naszej e, nieobecności? Coś się działo ciekawego. Coś się działo, ja za chwilę sprawdzę moje... E, o, Black Ops 2, Black Ops 2. E, podzielił się z nami e, cudowną obserwacją, którą pewnie podejrzewam na jakimś forum internetowym. bo nie tak. No. <laughs> Przyznaję się. Przyznaję tak się zaśmiał, jak z takiej kreskówki był, była taka postać, robiła takie... To chyba z, z Hanna-Barbera czy... Nie wiem. Nie wiem. Taki pies był. A, był! Był. Był, był, był, był taki pies i on był takim sidekickiem jakiegoś typu. No. Mniejsza. Radom, co, co wyczytałeś na jakimś forum internetowym? Mamy rok trójki. Właśnie, mamy, mamy rok trójki. Mamy Dead Space a 3, mamy Diablo 3, yy, Max Payne 3, GTA 3, yy, prawie 3 razy 2. I minus 1. No. Tak? Tak, dopiero 5, spokojnie. No ja mówię, że prawie 3 razy 2, a ty i minus 1. No bo to będziesz... Dobrze! 1, to Dobrze. prawie Dobrze. 3 razy 2 i minus 1 to by było 4. Mój Boże, z kim ja nagrywam? Dobra, nieważne, no. No. Nie Co jest Mass Effect 3. 3. E, co jeszcze jest 3? Saints Row 3 było w tamtym roku, ale to prawie jak w tym. <laughs> Wiedźmin, ja grałem w tym Wied roku. Wiedźmin 3 będzie za dwa lata. Więc tak. wszystko jest jasne. Yeah. E, Crisis 3 został zapowiedziany. No. No. A e, a, a, Assassin's Creed 3. 3. Właśnie. Właśnie. I jak na złość jest Black Ops no, 2. <laughs> e, coś złego się dzieje na tym świecie. Mogliby zrobić, nie? Black Ops 3. Od razu tak. przeskoczyć, nie? To. to dopiero byłoby. I? Ale wiesz, znańc... uważałby różnicę, no, że To no, różnicę, nie zauważyłby różnicy. No to znając Activision, to by ludziom mówili, że fabuła, kurde, z dwójki Black Opsa to um, ten. Modern Warfare trójka, nie? To była ta fabuła. Że coś się stało. Ale to no by sobie z tym poradzili. Nie wiem no my jesteśmy jakimi, nie jesteśmy specjalnymi fanami e, Black Opsa, prawda? E, w ogóle Call of Duty No chyba nie. W które ostatnie Call of Duty grałeś Maciek? Modern Warfare, Dwójka. My graliśmy w czwórkę chyba, tak? Chyba A ruch, i, tak? i odpalałem no, no. nie Black Opsa, tylko to co hmm. potem wyszło. World at War? Nie, to było wcześniej. Przed, dwó przed dwójką? Modern Warfare? Mm, mniej więcej w tym okienku. No dobra, tak, bo no najpierw to, było World ta... at War, później było Modern Warfare 2, A, aha, później dobra. Black Ops. No to tak, grałem to jeszcze to w ogarniacie. tego World at War, ale strasznie kiepsko to wyglądało i doszłam do wniosku, że nie będę w to grał. A, więc spoko. Też nie jesteśmy jakimiś multiplayerowymi nerdami, to znaczy ja jestem, mam czasami fale i siedzę jak devil i nerwiam się na ludzi, z którymi muszę grać. Później rajd'uje, rage Thank you. Thank you. i tak dalej. Nie, akurat ludzie, którzy są ze mną w teamie są czasami spoko. Jeszcze czasami jak się, spoko. jeśli się słuchają, to jest wtedy okej. Okay. Ale najczęściej ofiarami moich złych emocji niekorzystnych są przeciwicy, tak można mm -hmm. to powiedzieć. A... I co? Nie, generalnie... Mm... W sumie gdzieś na gagu chyba też, nie wiem, widziałem takie zestawienie charakterów, coś tam praworządne, dobre i tak dalej, w przełożeniu na graczy. Więc Bartek tak pasuje na... Jaki? Chaotyczny zły. Chaotyczny zły, a tak, złe. tak no. źle mnie oceniasz? Serio. Wow. Czujesz się źle, no, wracając do w tą swojego, Jak załapujesz rage, quid... Re... Nie, to rage. Nie jest. Rage, a. rage a, so, po prostu Nie, bo tego dołożyłem. No. Naprawdę. bo, bo jest, ja robię rage, a wszyscy robią Quid. quid. <laughs> Właśnie. To jest chaotyczny zły na 100%. No, wracając do Black Ops, ja jaracie się czy nie? nie? Nie nie w ogóle. Nikogo. No nie, nie w sumie też, ale podoba mi się, że w ca... jakiś inteligentny sposób próbują się próbują mm, przemycić fabułę. Znaczy, że niby tam fabuła ma mieć znaczenie. Wiem, że Maciek się uśmiecha. E, I że... E, w sensie, ktoś gdzieś chyba na Kotaku był jakiś... A no widzę, że się przerzuciłeś z polikami na Kotaku teraz. Jeden to dobry zamyka, Zamykają. Ale na Kotaku w ciągu dwóch dni pojawiły się dwa ciekawe artykuły, co się dzieje złego z tym serwisem, ploteczki. Właśnie, właśnie, właśnie, na Kotaku pojawił się też, a propos już jednego z późniejszych tematów, tam Diablo 3, pojawił się w ogóle jakiś artykuł o tym jak... Taki nawet Falieton, więc też byłem zdziwiony. No. Bo, łączący tam się z Diablo 3 i gościu analizował, jak to Diablo 3 może nie wypalić, nie? Bo ludzie już nie. Już nie są w stanie. Zastarzy. Tak, nie są w stanie grać w takie. E, chodzenie, Napieram, po, chodzenie po tych lochach, nie? I bezmyślne uh -huh, klikanie uh -huh. w świecie, który się nie rozwija przez cały czas, nie? Że już jakby nie gra, która, który świat się nie rozwija razem z tobą, tak? I z, mm. nie, nie no, że nie ci... możesz rozpieprzyć pół wioski, tak. Nie, nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że masz taki World of Warcraft, nie? I on co roku dostaje nowy dodatek, i każdy dodatek coś zmienia w tej grze. A, a, a patrzę od Diablo, no to co? Będą poprawiały bugi. Ale pewnie wydadzą jakiś dodatek, tak jak było to z dwójką. No jeden wydadzą, tak? Tak, jest zapowiedziane? Znaczy w sensie jest Za trzy za... lata, nie wiem no Nie wiem, bo myślałem, że może jakieś coś tam było w jakimś tam... Ich Już zapowiedzieli DLC, że jest na płycie razem z, z, z Zaszyta, grą. Nie, Dobra, no nieważne. Dobra, jest <laughs> stary, na PCcie DLC, którego nie ściągasz. <laughs> jeszcze jeszcze będziesz asco. się śmiał, jeszcze będziesz no. się śmiał. Uwierz no. mi. Wszyscy, uczą, tak. się wszyscy no. uczą się od Capcomu, wszyscy uczą się od Capcomu. Powiesz to DLC, nie? I tak gdzie, ale gdzie się to pobiera? No, bo, ale mam szybki net. Na Coś ten Nie, było, wracając do Black Ops znowu, tak. Ktoś właśnie, jakiś mądry pan napisał na właśnie na kotaku artykuł, z którego wynika, że jakby przyszłość przedstawiona w Black Ops 2 jest w miarę tak w miarę realistyczna, jak na Call of Duty. Ponieważ ten konflikt Black Ops 2 ma skupiać się na nanomachines, nanomachines, nanomachines, machines, przy okazji polecam Wam wpisać właśnie tą Nano gdzieś z YouTube'a i pojawi się Mix, jak Typ e, wyciął wszystkie fragmenty z MGS-a czwórki Twojej ulubionej gry, w którym pojawia się Nano Machines. I właśnie jest tak, Nano Machines, Nano Machines, Nano Machines, Nano Machines, Nano Machines. I są jeszcze inne ciekawe opcje, ale... Chodzi o to, że jest jakiś typ, jest bad guy, który jest takim nowoczesnym nanotech, nanoterrorystą, wiem, że brzmi to źle i mm, porywa jakieś drony i inne stworzenia, które wyglądają jak ze Star Wars. Ale Warsów. mówimy ciągle o grze, która się dzieje w obecnych czasach. Nie, w tak? 2025. A nie, no to się wszystko zmieni. No, no drony. No, drony, drony, no, będą dr drony po e, ja Czekam <laughs> na to. I y, y, y, pojawia się konflikt, to znaczy jest konflikt między Stanami a Chinami. Y, o. No. Więc to... Nie Rosją. Nie Rosją. Nie, nie Rosjanie napadają świat. niszczą no, światem, znowu. Co, co było w tym realnego, że... Mm, że będą drony. Nie, drony to... Nie, drony akurat też były jakimś takim fragmentem, że e, jakby ten konflikt zbrojny przechodzi z ludzi, tak, na maszyny, że mhm. więcej jest. Jakby operacji za pomocą jakichś robotów czy coś takiego, już pomijam to, że czy takie roboty mogą mieć sens istnienia, bo się na tym zupełnie nie znam. Ale co jest straszne, że e, e, jakby wszystko oczywiście poszło o złoża jakieś czy coś takiego, w e, oczywiście Black Ops. E, a okazuje się, że Chiny w tym momencie kontrolują duży jakby procent tych wszystkich mm -hmm. susz, na które mogą, z których jakby w przyszłości według Black Ops powstanie ta wojna. Będzie jednym ze z przyczyn tej wojny, więc e, dlatego to jest takie ciekawe, prawda? Chodziło o wodę. Nie, chodziło o jakieś, wiesz, to, to ja to sobie nazwałem wojną iPadową, bo chodziło o jakiś właśnie e, minerał, tak, czy klusz. Aluminium <laughs> Właśnie, wszyscy zaczęli się zabijać za aluminium. A, I tak jest słabe, strasznie. Nienawidzę tylnej obudowy czegokolwiek od bo prostu, Jeśli jest aluminium, to Ojejku, jaki wyraz twarzy. Przepraszam. A, no dobra, coś jeszcze się działo, Bartek, A... bo ty tak śledzisz te newsy? Nie, ja właśnie trochę tym, jestem zainteresowany Black Opsem. Tak. Naprawdę? Ale e... zamierzasz kupić? Nie, to znaczy, jeśli będzie tak, nie wiem, za, za 20 funtów czy coś takiego a to może się na to zdecyduje. Tak? Gdzieś Bartek, po dwóch osoba, latach osoba, która mieszka w Polsce, ale walutowo <laughs> myśli w funtach. No, bo tak jest <laughs> jeśli chodzi o gry i powiem później dlaczego o, o, tak myślę. E, w ten sposób myślę. E, I nie wiem, mają być... Teoretycznie coś kombinują na temat wprowadzania jakichś nowych możliwości nie wiem, do gameplayu, już to widzę. E, ma jakaś nieliniowość czy coś takiego, więc no no czekam. No. E, już nie. w sensie chyba dostali trochę... E, nie wiem, wolności? Ci ludzie z Trajarchu? Trajarch robi ja myślę, że oni mieli taką wolność dość mocno ograniczoną i teraz hmm. też będą mieli. No nie wiem, nie wiem, okaże się. Bo Black Ops 1 chyba nie była zła jednak. Wiesz, bo tak. jednak te, te gry, które oni robili to zawsze były... No, tak jak samo Call of Duty, tak i Modern Warfare to już jest komercja, tak i no ich ta, edycje tak. to już ja, ja była komersja nie, do kwadratu. Nie powiem, że to była, wiesz, że jakieś nagle indie zrobią z tego, tylko po prostu w temacie... Cała gra będzie w pikselach, w <laughs> Że będzie taki widok z Wolfenstein i, no. wiesz, i Modern Warfare. I będziesz grał jak w tym, jak w Dungeon Crawlerze, nie? No, że będziesz Raz się... do przodu, i się będzie przesuwał o jak... jeden. kwadrat, czy coś no. takiego. A, no nie wiem, no zobaczymy, A, co z, z tego takiego wyjdzie. Zrobili, to by ludzie po prostu, chyba, wiesz, się załamali. nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, no, że, że coś się zmieni w temacie Call of Duty, że będzie grywalne dla normalnych ludzi takich jak my. No, to zobaczymy. Bo każdy zba lubi sobie strzelę, bo w Call of Duty było fajne. No było, ale było. powiem ci, że teraz jak e, pograłem trochę w tego Battlefielda na, na PC, to chodzimy w... na Grząski. No nie, ale to tylko powiem, że e, du dużo się zmieniło In plus, jeśli chodzi o Battlefield'a i. Samo strzelanie już na, na komputerze właśnie przypomina to, co jest w Call of Duty. Call of Duty. Call of, of Duty. Dalej. Dobra, fact is shit. To który temat poruszamy? Który temat? Idziemy poruszamy. w poligamie, czy. Nie, to sobie zostawimy na koniec. Przecież to Wisienka na torcie. To co, Diablo 3, Max Payne? Ty chcesz zacząć? E, może ty. Ja akurat przeglądam jeszcze Newsy. No dobra, to. To co, to, to rozmawiamy może z Radolfem o Diablo 3, Radolf z wielkim fanem. fantaży. Ja myślę, że to... Że to... O, właśnie, i tam są elfy? Są elfy? Yy, nie, nie, nie ma, ma elfów. Fakt, to no, Radolf, w ogóle... nie zagrasz na następną grę. No nie zagram na następną grę, nie ma elfów. W ogóle nie wiem, lider yy, popsuł tą sprawę. <laughs> <laughs> nie no, wychodzi kiedy? My nagrywamy w czwartek podcast, Diablo 3 wychodzi w poniedziałek, wtorek. Jeet. Wtorek, 15 no i co? Co, co? co można powiedzieć o tej grze? W sumie to Że w te, w te, Mniej więcej 16 albo 17 na ulicę Warszawy i innych polskich miast oraz miast całego świata wyjdą, e, nie wiem, jakieś napalone dziewczyny, które będą pragnęły seksu, bo ich faceci grają Diablo 3. No właśnie ja się eee, ja się obawiam i... tego, że będzie dużo osób, które nie przyjdzie do szkoły i. Do pracy. Nie, nie przyjdzie do pracy. Eee, eee, o... Dziewczyny, ja nie gram w Diablo 3. Ja mam jeszcze 3 dni do 18, więc Radolf w ogóle nie chce nawet Maxa Payne nagrać, więc Radolf e, Jak coś, wysyłajcie wasze maile do Radolfa. On znajdzie to czasy ja i miłości ja dla ba... was wszystkich. Ja niestety będę grał w Diablo. Ma no, ostatnio fajne zostawka i damy. I... Myślę, że każda znajdzie coś dla siebie, a pasi, facet jeśli chcą grać w Diablo, proszę. A, właśnie tak i, i chcia, chciałem w sumie o tym pogadać, bo jakby sama gra, to już jest osobny temat. Nikt jej jeszcze nie widział powiedzmy w całości, tam ludzie grali w betę, ja też trochę pograłem i, i nie, ma, nie, ma, nie ma o czym gadać, nie? Ale e, śmieszna akcja, która się pojawiła właśnie przy okazji tej premiery. O której opowiedział mi koleś, który kupował ode mnie Xbox'a, to to, co się dzieje w sklepach z komputerami, bo szedł do jakiegoś wobisu czy komputerniku kupić sobie laptopa nowego, no i pytał się, jaki tam laptop, nie, bo on chce, żeby ten komputer się nadał do pracy, nie, bla, bla, bla I to diablo. Nie, i gościu mu powiedział: No, to może taki Acer albo coś tam, coś tam, i mówi: No, ale na tego laptopa będzie po, trzeba poczekać tydzień no i czemu? No bo już wszystkie zostały sprzedane. No, wie pan co się dzieje? Ludzie przychodzą do sklepu i się pytają na którym komputerze pójdzie mi Diablo. Fuck. I jak jeszcze coś takiego dzieje w Polsce? Mój znajomy dzisiaj wrzucił na Facebooka opis, że nie może kupić na stronie Blizzardu czterech kopii. Strasznie ludziom ja, naprawdę apokalipsa. odbija i... To jest słabe, naprawdę. To wszystko, wszystko związuje na to, że rzeczywiście w grudniu będzie koniec świata. no takie akcje... Powiedzą. No wiesz... Nie no, no, o, ja koniec chcia... świata zostanie spowodowa spowodowany przez horny dziewczyny, które biegają po miastach. Diabolo. Nagie. Diabolo wszystkie. Nagie wszystkie. Takie, takie, takie nie takie... no, ja, ja chciałem po prostu o tym pokazać. Horn że... Horny apokalipsa. Nie, nie, pamiętam, nie pamiętam gry, która by, która by wzbudzała takie emocje, nie? No, ostatnie Tetris chyba. No nie, no, nie, nie, nie chodzi o to, ale... W tym, w komórce. No wyobrażacie tak, tak, sobie, to że się to będzie to się coś nie. takiego działo jak wyjdzie Halo 4 teraz po wakacjach? Myślę, że jak wyjdzie GTA V może no, trochę. coś takiego się może dziać. Ale nie w naszym kraju. Na no, nie u nas, nie, nie? nie? u nas, a poza tym to się chyba, nie może przesadam, ale Call of Duty też wspominałem przed chwilą w Stanach pewnie coś. Podejrzewam, że tam jest no, wielkie wydarzenie. I też niektórzy mogą mieć problem z. Nie kupują koniecznie konsoli, dlatego tak. Tylko brakuje czasami kopii, nie? Mhm. Ale no wiesz, no Diablo 3 no to wraca tam, nie wiem, po milionie lat. 10? 10, 10 lat. 10, 10, 12 nawet, chyba. 12 chyba, No, 12, chyba. no 10, to, 10. to wiesz, Straszne. no to wszyscy są tak wypuszczeni, no to nie dziwię się, prawdę mówiąc. Że... Ale... Dziewczyny będą wypuszczone! Będą wypuszczone! Do czasu, do 18 maja. Ale tak macie... naprawdę jestem ciekawy reakcji później, jak już ludzie trochę pograją w to Diablo, i może ci, którzy kiedyś grali, rzeczywiście będą, nie wiem, poczułem jakiś. No właśnie, widzisz, dlatego, zew, dlatego ale... mnie zaskoczyło. <laughs> Młodość? Nie wiem, jak to powiedzieć. Dlatego mnie, zaskoczyło, <laughs> dlatego mnie zaskoczyło Kotaku, nie? Bo gościu tam a, no poruszył tak naprawdę a, kluczowy jakiś tam problem dla tej gry, tak? Mm. Czy ona ma w ogóle szansę przyjąć Dzisiaj? się w obecnych czasach, mm. nie? Bo zobaczcie, nawet taki głupi Modern Warfare trójka, ta gra jednak ciągle się w jakiś sposób rozwija. Wychodzi nowe DLC, które dodaje coś tam, mm -hmm. tak i Diablo też się rozwijało i było zmieniane, ale to nie były nigdy takie zmiany, które załóżmy z miesiąca na miesiąc totalnie wywracały ci gry. Grę no to do nie, nie będzie jakieś wsparcie od fanów, czy coś takiego, że Blizzard nie pozwoli działać jakoś fanom? na pewno pozwoli, ale wiesz to nie chodzi o to, żeby fajnie kierowali grą, która ma zarabiać nie? no tak, tak, ale to było wiesz zawsze jakiś wiesz, wiesz, jest akurat jeśli chodzi o Blizzard jakiś tam pozytywny odzew tego tak, wychodzi teraz tam druga część, drugiej części do StarCrafta. Mają być trzy, tak? Mają być trzy. Trzy drugie części, prawie przed z do Ascreeza. No trójka. Tak. A, Oj. Rado, trzy, trzy, ale trzy. tutaj poruszasz się po cienkiej bardzo linii i z tą trójką o, o. po cienkiej linii dokładnie no i właśnie pojawiła się informacja, że przy okazji wypuszczenia tej drugiej części i drugiej części Blizzard zdecydował się wprowadzić kilka jakby usprawnień całej rozgrywki, które zostały zasugerowane na ich forum właśnie przez fanów i będzie na przykład gra globalna, która pojawia się w Diablo, będzie też w Starcrafcie, że już region, który wybrałeś, czyli tam Europa, Azja, a Ameryka nie ogranicza Cię i możesz grać ze swoimi znajomymi ze Stanów, po prostu ladery są osobne Aha. Więc jak... Rado ma całe o, na pęczki <śmiech> Nie, no Więc, więc wiecie, jest, jest generalnie tak, że Blizzard jakby słucha tych fanów, ale jest po prostu takie podstawowe pytanie, czy ta konwencja tej gry, czyli Diablo, tak, ona, ona się przyjmie nie musisz mówić klasy. Diablo, wystać mówić tej gry. Tej gry. Tej gry. gry o której no, nie tego dnia, 15 maja, wyszła ta gra, a która zniszczyła ten świat. A widziałeś... E, Polską reklamę nie. Reklamy nie. w telewizji? Nie. Są spoko. Są takie same, jak na e, A czy są... E, czy ksiądz Natanek podkłada? No nie, to była pierwsza reklama, ta już na są, a, no wiem, ale jestem ciągle w takim, wiesz, sferze zapóźnienia czasami. Czy ciągle. Jestem? W ogóle, wiesz, w ogóle to jest ciekawe, nie bo zdecydowanie łatwiej byłoby mi się wypowiedzieć na temat Maxa Payna, którego widziałem, nie wiem, trzy trailery i mhm. powiedzmy, no fajnie zagram sobie w niego, ale nie specjalnie jakoś na niego czekam. Będzie to fajna gra po prostu i tyle. A Diablo no, mogę powiedzieć, że będzie i że czekam, nie, i dawno na żadną inną grę tak nie czekałem jak na to. Ale rozmawiać mi się na ten temat specjalnie nawet nie chcę, bo, bo to jest Diablo. Jakby nie ma o czym. O, no nie ma o czym, tak? Bo, bo wszyscy wiedzą o czym to jest. No, jakby wiesz, jestem ciekaw czy będą fajne filmiki na przykład, bo to zawsze daje Blizzard, nie? Że te cutscenki są na, na świetnym poziomie. No tak. czy, będzie całkiem, czy będzie całkiem spoko fabuła, ale jakby mhm. i tak wiadomo, że chodzi fabuła. o... Fabuła, za... <głos> <głos> No jest fabuła na stary. Mhm. Ten Diablo będę bronił. No. Tak. Mhm. No nie ma tam elfów. My nie, nie będziemy hobby. długo się bronić przed tymi horny laskami. Dobra, już wystarczy. Do 18. Do 18. Później? Radolf tylko zostaje. No dobra, to co się o 18 dzieje w takim razie? Maxupajnu. Maxupajnu? Maxupajnu numer 3, jak zwykle. Wszystko jest trójka, no? no, no to jest nie, to. Jest... I co to... kupujesz na premierze? Eee, postaram się, bo będę Ale chciał. Masz jakiegoś znajomego, który jeździ w transportach do Media czy wiem, <laughs> No, to niepodobne nie nie do Ciebie, żebyś na premierze kupował. Wypadnie tam w odpowiednim momencie z koszyka, coś takiego. Nie, właśnie, tak jak dobrze zauważyłeś, jakoś nie, nie mam zwyczaju kupować gier na premierze i czekam sobie do momentu, kiedy odpowiednio... A jak już wszyscy zrobią ja tak, mam spadnie w Google na sam dół. To wtedy ja wchodzę do akcji. A, tak. że kosztuje jakieś tam grosz. Dobra, mogę to złożyć. Budujesz powoli zasięg po prostu. Wiesz, może za 20 lat ja, też będziesz ja. szukał Recki Tetris'a. Na pewno. Ja właśnie zamierzam nakręcić w weekend, więc odczep się. Będę miał milion dwieście wyświetleń, bo wszyscy czekają na to. No W alternatywnej wersji świata, nie? W alternatywnej wersji świata za Diablo 3 nigdy nie wyszło. <głos> Bo taka jest prawda. No co, jeśli chodzi o Max Payne'a, tak jak powiedziałem, to już mówiłem o tym, tak? Że nie wiem. Nie, ja czekam po prostu. Tylko tyle, tak? Nie, nie. Nie, chciałem coś więcej powiedzieć. Dobra, nie kupuję gier na premierze. Ostatnią grą, jaką kupiłem na premierze, były Gearsy. Trójka. I, i byłem zajerany mega i grałem sobie z GTR po sieci No Homo. I. Właśnie na scenogramie jest Max Payne i to jest chyba wiem, dla mnie najważniejszy tytuł, na pewno pierwszy po, połowy tego roku, bo jak wiecie ja gram tylko na konsolach. Nie dobra, przyznam się. To jest mi bardzo smutno, ale kupiłem ostatnio grę na PC. Nazywa jest Portal 2. I była mhm. za 20 zł. <śmiech> tylko tego ją kupiłem. A jeszcze Maciej będzie ze mną grał. Będziemy grać w go, opa. przejdziemy, no tego.. Przejdziemy, Wszystko przejdziemy, człowieku. A, ale i... wiesz, jak moja dziewczyna przeszła Portal 2, to ty też musisz przejść. No, no nie jest z traksami przejdę. Jest ty na pewno wcześniej przejdzie niż Na pewno. Tak samo jak Assassin's Creed, ja nawet nie, nie no, ja nawet nie widziałem ja nawet nie grałem może tak samo <grym> Ale tak jest, jedzą, no, się śmieje stary, <grym> połowa tych achievementów to dalej należy na tym twoim koncie. No, no teraz ostatnio Batmana na, na pieprza Arkham tak? City, no? Czyli całkiem nieźle idzie. No, ale dobra. No. tylko obserwuje. No, graj, graj, dobrze, bo tutaj jeszcze trzeba. Muszę gonić. I wtedy może dostaniesz obiad. <laughs> <laughs> musisz jeść. Pamiętaj, musisz zdobyć mieć No właśnie, a będziesz Achievement znowu oczywiście zbierał. zbieram. się pejnie, jak już kupujesz. Czy... Jasne, kupuję. I tak mówię, no, dla mnie to jest najważniejsze. gra tego półroczu. Pół roku? Półrocza? Tego półrocza. Świetnie, mówię po polsku. Jeśli nie całego roku, bo zobaczymy, co pokażę przyszły. Mm, przyszłe miesiące, tak? No następne miesiące po 3 no. e, I co, no? Nie a. wiem, no Rockstar. Po pierwsze to jest Rockstar, po drugie to jest Max Payne, e, po trzecie to jest.. faktycznie To jest trójka. Trójka! Właśnie. Po pierwszych to kiedyś chyba było THQ albo coś takiego Nie, nie to było Remedy. Remedy, no. Remedy i Take Two chyba było wydawc... Take Two, dokładnie. było wydawcą, a. wiesz, że Remedy robi fajne gierki na iOS-a. No, i nawet na PC jedną fajną gierkę też wypuścić. Magikę na jeden kg No. Nie wiem, na PC chyba też wychodzi w ten twój. ten Nie ten twój, czyli. Analogue. Analogue ten wychodzi i teraz kolejna przewaga PC. Ile kosztuje nowy Analogue? 49 zł. On już wyszedł. Nie, wychodzi chyba. On już wyszedł w tygodniu. No? Nie, w maju miał być. W wyszedł już. Nie. Myślę, jest na Steamie na pewno i w międzyczasie zmieni się wydawca. Z do projektu chyba na samego 14 Ale nie No, jest po prostu jakoś dostępny i no. chyba ta wersja pudełkowa dopiero wyjdzie. No, nie pocieszycie na konsoli też kosztuje 50 zł. No Ale się, teraz. Nie. Ale ja mówię na premierze, nie. I grasz w grę, która ma. Dobra, nie zaczynajmy. Dobra, no nieważne. <śmiech> wiesz o co chodzi, no stary, no nie no. wygrasz. No... no. No, już nie mówię o tych cenach Modern Warfare na, na Steamie. No, ale to mówimy o Steamie, nie? Więc ja już mówimy... mówię o Steamie, o cenie na Steamie Maxa, nie Maxa Payne, no, tylko ale... o Nullway. Ale... Na Steamie kosztuje 15 euro. Mm. Dobra, Więc szanuj kontynuuj. się. Kontynuuj. Szanuj się. No już mówiłem, Rockstar, nie wiem, co, co można tej Także jest... Wszystko ono nie, nie, nie, będzie dobrze, będzie dobrze. Na pewno będzie super fabuła, już jestem zajarany fabuła. Patrz, że po pierwszym trailerze mmm, jakoś nie byłem. wiesz, bo Max Payne powinien być mroczny, zimny i nowojorski, a jest ciepły i jakiś taki dziwny. Nie, jest California. nie to nie jest Kalifornia, to jest Meksyk. Meksyk. E, w ogóle nie podoba mi się. Albo Brazilii. Nie bo też mi się nie podoba. Jest, I, mi też jest się nie straszne. podoba. Ja chyba nie kupię tej ja, gry. <laughs> Gdybym miał oceniać grę po okładce jak y, to się robi na portalach Agory, dałbym tej grze 6 na 10 ze względu na sentyment do tytułu i dlatego, że wydawca mi zapłacił. E, ale to już nie o tym. Dostałem darmowe kupony do Multikina, dlatego, że dałem szóstkę. Gdybym dał piątkę, chyba mógłbym się pożegnać z tym. Więc że Wszystko za krótko. Bonut na byś nie dostał Nie, słuchaj, to dzieje się tak. Talony z Multikina wydaję na talony na mięso. Nie, na, na, na to, na przeterminowane kurczaki. Później to zamieniam na miejsce. Ale to jest bardzo skomplikowana procedura, jeśli jesteście na studiach, musicie to ogarnąć inaczej, zginiecie, albo jesteście chudzi jak Radolf. Nie polecam wam tego. Albo jak, jak Radolf. Albo e e e Radolf. E jak Radolf. Jak no. Radolf, e Dobra, co? Rolf, coś może powiedzieć o Max Payne, poza tym, że myślę, że będzie spoko by Myślę, że będzie spoko by Myślę, że będzie spoko by Bo to jest ekranizacja, bo to jest e e ekranizacja... gry. Bo to jest ekranizacja człowieka w ogniu, a człowiek w ogniu był spoko. Naprawdę? No, myślę, że był spoko. A Max Payne to jest ekranizacja. No, Człowieka w ogóle. Naprawdę? Nie, żartuję, ale motyw jest ten sam. W sensie, no jest, wiesz, y, były gliniarz, czy ktoś tam z jakimś przeszłością taką y, podejrzaną y, ma zajmować się ochroną ludzi, ja myślałem, bogatych ludzi. Ja że chodziło o time. Nie, to masz złe pojęcie na temat, <laughs> na temat y, a, Maxa Fajna. No, bo to nie chodzi o strzelanie. Time. Właśnie, Balet. <laughs> Włączasz Ballet Time i wyskakują Ballet stydim, i musisz, ballet storm. Musisz, rzuca, musisz strzelać do nich i chcesz dostać punkty gratisowe. No. Albo Odwracajmy uwagę wrogów twoich od ciebie. Nie wiem, co jeszcze może być fajnego, macie fajnie, no? Nie było. no, jak nie z pierwszą strzelania i wszystko będzie okej, okay, to no, jeśli myślę, chodzi o gameplay, że... to... No bo strzelanie, no w, w każdej grze że... <suszy> Rockstar było całkiem w porządku. Nie wiem, w Red Dead. Wiem, że nie jesteś fanem Red Dead, ale chyba ci się podobało strzelanie chociażby, ten, ten fragment. <śmiech> ten fragment gry, który widziałem, te pierwsze 10% tak, całkiem sympatycznie. Ale no, rado może coś powiedzieć. Strzelanie tak. w Red Dead'zie było bardzo spoko, fajnie mi się w to grało, Jest, znaczy strzelało. Fajnie mi się w to grało, nie znaczy strzelało. Nie, bo jak mówimy o strzelaniu, to, to nie, spoko, naprawdę bardzo mi się podobało. No, Na, naciskało się A, nie i się strzelało, no. Trigger, trigger się naciskał. Trigger, trigger. trigger. trigger. Yeah. Um, No co, ma być jakiś system Aswan, ma być standardowy bullet time? A ma być, nie wiem, dużej innych ciekawych rzeczy. Mnóstwo broni, fajnych broni. I, I Czy Brazylia. Nie wiem. Aha, to, to, to, to, to się coraz niżej. Tak? Bo on będzie podróżował. <grym> Mają pojawić się jakieś miejscówki, jakby właśnie bardziej kojarzone z pierwszą i drugą częścią, więc Taki sentymentalny powrót do, do korzeni. Mm, nie wiem, multi, multi może spróbuję, chociaż nie jestem panem ja multi nie sądzę na przykład, z trzeciej osoby. Że to, żeby to multi wypadło tak jak. No Wiesz, bo to jest kolejne multi, które jest jakby wciskane trochę na siłę, nie? No bo. To no wypada mieć multi. To jest pierwsze, tak? Mm, tak, yy, yy, yy. tak, pierwszy, pierwszy raz, mm, jeśli chodzi o, o serię, ale weißt, co, też jestem. Mm, nie jestem panem rzucania multi wszędzie, bo to jest bardzo złe. Ale no. Mm, bardzo, bardzo złe. Bardzo, bardzo złe. A, ale... Mm, pomyślałem w pewnym momencie, że, że warto dać im szansę. W końcu ja nie wydaję hajsu na to i jeśli wiesz, gra się nie sprzeda, no to a, ja na tym nie stracę, bo biorąc pod uwagę multi, nie wiem, jest Mass Effect 3, duż, nie grałem w to, ale dużo ludzi sobie ceniło to multi. I na początku, kiedy pomyśleliśmy, że multi w Mass Effect 3, fa, to jest gra stricte no, single playerowa, a multi nie był wcale taki zły. Więc no... Nie wiesz, no bardziej, pamiętam chyba, jak multi miało przełożenie też na Fabułę, jakiś tam boniszek się dostał. A to w mass tak, efekcie. no W Wamsefekcie, no no tak, tak, tak. O, no a nie wiem, no Max Payne, no to nie <śmiennie> wątpię, żeby cokolwiek się przenosiło na Fabułę, co to by było mega głupie. prawdę <śmiennie> mówiąc. Ale no nie wiem, no Rockstar generalnie, no jakieś mnie to multi jakoś nie, nie porwało nigdy, ani w, tym, w GTA iv ani w Red Deadzie, bo tylko tam sobie pośmigałem jakoś na jakimś, wiesz, po świecie i postrzelałem do kilku ludzi. A, ale, no nie wiem, No myślę, że, że znajdzie fanów i ludzie będą w to chociaż przez chwilę grać, szczególnie, tydzień, że... jest tydzień, pierwszy, dwa. Nie, Rockstar zapowiedział tam kilka dodatków, za które trzeba oczywiście zapłacić więcej bo e, z mapami, więc myślę, że ludzie będą to ogarniać. Może okazać się fajne. E, poza tym jest bullet time w multi, czujesz bullet time w multi. Nie, nie kręci to, nie kręci to. to. Nie no, chętnie, wiesz, tak jak mówiłem, chętnie zagram w Mads ale... Multi? No, no też mi tak, no tak jak powiedziałem, byśmy wrócili do, do punktu wyjścia, no ale... są gry multi i są gry... No single playerowe, single player. No zawsze można to sprawdzić, dobrze. No, jak mówię, ja, ja, na nie nie nie ja na tym nie stracę. Ja na tym nie stracę, no. a może okazać się, że a będzie... jak, jak będzie kod? Nooo... No. Na multi to straci stary, wpisujesz Ale Rockstar ma taką... Nie, ma nie Rockstar nie ma takiej, takiej... Ale będzie miał taką... Kod, nie, praktykę. nie. Rzecz, Najwyższy czas. Już czas. wszystko ustawione. Ludzie z Rockstar są ciągle w pytkę że tak powiem i tylko wydawca nie jest pytka. Uwaga! Teraz uwaga! za eee, polski wydawca. Żąda ode mnie 209 zł za tę grę. Czy coś takiego. W każdym sklepie w Polsce cena wynosi 209 zł. Eee, nie chcę wiedzieć ile kosztuje w Empiku. Pewnie, 250. Pewnie tak, bo to jest gra na konsolę, A tylko bogaci ludzie mogą mieć konsolę. <grym <grym I studenci. Ale oni <grym> mają to... stalonów z no. multikina. Więc to się nie liczy. Eee, i e, śmiałeś się, że, że człowiek, który mieszka w Polsce, przelicza ceny na funty. E, bo rano znak już wszystkim o tym mówiłem. I e, jeszcze na końcu jeszcze chciałbym mówić o. W chciałbym powiedzieć coś o Saints Row, bo grałem w Saints Row 3. I Saints Row 3 i Batman Arkham City. E, Sienią sobie z. Tak? Dobrze tak, mówię? Tak, tak. E, z brytyjskiej Amazona. E, I zapłaciłem chuj mniej, dużo mniej, a, niż bym zapłacił w Polsce, nawet w tym momencie. I uwaga, gry z Amazona, z brytyjską okładką i ze wszystkim, były po polsku na mojej konsoli, więc po co mam przepłacać Polsce, dawać do łapy do kieszeni, pakować do kieszeni, pieniądze do kieszeni, moje pieniądze do kieszeni, wydawcy. Pieniądze do kieszeni, pieniądze do kieszeni, moje pieniądze no do kieszeni, właśnie. pieniądze do kieszeni. Wydawcy, który no, nie potrafi pogłaskać mnie po główce i powiedzieć, masz ty Bartuś, graję za 180 zł specjalnie dla ciebie, a teraz bądź naszym najlepszym klientem i kup wszystkie inne gry. Fuck już ściągam z Amazona tym zady... co? I w funtach po prostu. funtach no Zapłacę za tam grę nie wiem, 170 i będę miał gratis przesyłkę do Polski. Fakt, że będzie miał nie wiem 4 dni później, ale akurat weekend następny będę miał bardzo ostry, bo wszystkie dziewczyny będą czekać, bo wszyscy chłopcy będą grać. W... dobra Wiecie co chodzi? W te -grę. te grę. W Diabolo. W Diabolo 3. Diabolo 3. Więc po prostu tak zrobię. Zamówię z Anglii, przyjdzie do mnie parę dni później. No, A i... przecież mógłbyś teraz złożyć pre-order. Ale on i tak ją chyba no. wyślam dopiero, nie wiem, no, wiesz, no tak, no ale to wyślą ci wiesz, w pierwszym rzucie, nie? No to właśnie tak zrobię. A jak dopisz tak 18, to ci dosyć Nie, właśnie wyślami. zrobię to trochę tam, nie wiem, dzień czy dwa wcześniej i myślę, że będzie spoko. Uh, i, I no... Walcie się ludzie z Senegi, nie dacie nam kopii do recenzji, tam mogę wam powiedzieć, walcie się, nie jesteście złymi ludźmi. No, w ogóle tak, nie, nie odpowiadają na maile. Nie odpowiadają na maile, Myślę, że są fani i poczujecie jeszcze gniew blogerów, podcasterów, jeszcze gorsze. Nie wiem, no zawsze jakby mmm, propagowałem wyszukiwanie dobrych cen w internecie, nieważne z jakiego zakątku świata ściągasz tą grę. Zakątka świata ściągasz tą grę. No, Podobno tania jest w Grecji. Nie wiem, no, tam jest wszystko tanie, tam może mm -hmm. mieć nawet niewolnika teraz tania. <laughs> <laughs> jeszcze jakiś czas temu był śmieszny żart, że możesz wynająć Greka, żeby się opierdalał na fejsie. Na <laughs> Więc to jest bardzo spoko panet. Działo się jeszcze dużo rzeczy ciekawych w tym czasie. Skyrim, znaczy Elder Scrolls, MMO, cokolwiek, Koko, kogokolwiek nie. nie, a ty Macie w ogóle nie jesteś fanem Elder Scrolls, a ty. A, o, ale Radolf jest, bo bo to są elfy. Są elfy. są elfy. I to są dwa. Dwa rodzaje elfów? Czy, czy trzy nawet? Fuck no. THIS shit gra Roku! No to Radolf ty powinieneś w oba grać, tam też są dwa rodzaje elfów. Ale nie ale trzy! To są trzy No i co? Trzy. Wiesz co? Jest Elder kolejny, Scrolls kolejny raz w ten jest tego lepszy od Diablo 3 razy, bo ma 3 razy więcej Elfów. Bo po prostu ma Elf. No. No. no. Dobra, dobra. No, eee, ale tak na premiera naprawdę. Premiera w 2013. Boże, dlaczego trójkę jest na końcu? Jeśli dotrwamy. Chyba w 2013. <głos》>, gra powstaje, nie wiem, od kilku lat. Dwóch hmm. Będzie eee. miała pewnie mnóstwo bugów, bo to jest standardem tej firmy, która produkuje te gierki. Nie, to jest inny deweloper. Inny? To znaczy, wydawca jest ten sam. A no właśnie, chodzi inny... A, Czy wydawca ma wpływ na ilość Trochę. No, tak, tak. Pośrednio, ale deweloper ma chyba najwięcej. No i no, nie gada, ja co? Znasz się? Pracowałeś? Byłeś człowieku! Piotr Gryf przeprowadzał ze mną pierwszy rzuziack, to był 95. Na swojej Amidze spisałbym. Nieważne. Akurat z Cliffin B pakowałem wtedy, wtedy poznałem Klirego Bee. E, miałem dwa na dwa i mówię, Cliffing wiesz co musisz przypakować, bo jeśli chcesz robić Gearsy, on wtedy to nazywa jakoś nie wiem, Queers of War, coś takiego, nie wiem, czy zrobić w grę o homoseksualistach, czy jakkolwiek inne Powiedziałem, Clifie, słuchaj, musisz wziąć trochę na masę, wiesz, musisz tutaj potrenować Cliffy. Double Blasta. Double Blasta, Rocket fuel, musisz tutaj dopakować i możesz zacząć robić Girthy. No i Cliffy trochę popakował, przestał grać, przestał programować jakieś przygodówki i zaczął, no wiecie, na pierwsze nie? to, to się liczył, widzieliście <śledzianie> walkę tego. E, którygo by? Bur Bur Burnecki z Neimanem. Tak. Jak się go pyta Borek, że słyszał, że mu waga spadła do 120 kg, a on mówi tu, i mówi tak, chyba ci trochę masa spadła, a burneka na to no jest lipa. No i tyle mam? Czy którygo by? no Dobra, jest to lipa. Mam. To to czekamy na. <śred> Skrót online. Mój Boże, ta rozmowa nie ma nic wspólnego z Ederstrom. Nie ma. No, e... no Czekamy, tak naprawdę no, nikogo, no. No w, nie, w sumie... Ja nie, wiesz co... Rados, będziesz grał w MMO? Nie wiem, czy będę e... grał, ale tak że... To, Już to... zacznij odkładać pieniądze, klucz sobie roczne. albo. Jak, ja jak... jak... jak... jak... Ci pamiętam, to chyba wychodził, to tak w sumie tak, wtedy myślałem, że pan jakby wyszedł w jakiś MMO. E, dobra, Rolof, teraz powiem, dlaczego no, to no. MMO nie będzie fajne. E, bo, bo... to będzie... Bo to bo... będzie MMO. Bo to, bo to trochę, będzie MMO. Nie. Chodzi o to, że mm, gra powstawała wcześniej niż Skyrim mhm. i z tego co wiem, twór ludzie, którzy stoją za tym projektem, nie do końca wiedzieli, że Skyrim będzie takim wielkim sukcesem i wszyscy będą się na tym, wszyscy będą do tego fapować i tak dalej. I jakby niektóre rozwiązania gameplayowe są zupełnie inne, bo teoria taka, że bierzesz wszystko to, co masz w Skyrim, czy w którymkolwiek Elder Pro czy coś takiego i po prostu wrzucasz tam graczy, jest bardzo fajne i masz, ci gracze mają dostęp mhm. do tego wszystkiego. Ale w Elder Scrolls Online, z tego co wiem, to ma być po prostu World of Warcraft w świecie Elder Scrolls. I tylko tyle, że będziesz miał teren, rasy, czary, bla bla bla, a mechanika gry to będzie, będzie jak, to samo. Jak w Warhammer Online, jak, jak w Gówniane gry, które Jak w Skyrimie. Które wiesz, jak na przykład w Skyrimie, w Skyrimie możesz najpierw wiesz, triggerami, czy tam przyciskami myszki, w zależności przypisać. przypisałem trigger do ręki, tak? Yy, przycisk myszki do którejś tam ręki, tak? czy lewy, czy praweź i tak dalej. A, i, i, a i to jest fajne, nie? Że fajna by była taka nie wiem, walka w totalnym real time i tak dalej, i tak dalej. Ale w Elder Scrolls Online masz po prostu napieprzanie 1, 2, 3, 1, 2, 3 mhm. albo 4, 5, 6, 6, 6, 4. Albo masz makro. Gry, albo, albo makro jakieś masz porobione i napieprzasz, więc to jest sorry. Eee, no po prostu zostaniemy w w klimacie Elder Scroll, więc To jest, nikogo... który zdechnie tak naprawdę. No. Bo no. nie, nie jedna duża marka zdechła no. Ale chociaż może dopryszcie jak Może No tak no, no. Dada, zobaczmy co to jest nie ma. Nie ma. No dobra co, to, co, co to o czym jeszcze mówimy tak na koniec O czym jeszcze mówimy? Mmm, wiem o czym mówimy ale to jeszcze Ja polecam Saints Row 3 Jeśli miałbym wybrać grę patron naszego podcastu To byłoby Zero 3 Powód jest bardzo prosty W tej grze jest przycisk który odpowiada za czas w I to wszystko to jest świetna, to jest świetna rekomendacja. Nie, ale generalnie gra jest.. Już sama kampania reklamowa była taka mocno kręcona, gdzie było nie wiem, naśmiewanie się z różnych innych gier, które wchodziły w tym samym czasie, czyli Battlefield czy tam Modern Warfare 3 i, i to jest fajne. W no tej grze liczy się tylko zabawa. Nie ma jakby, jest fabuła, która jest, nie jest aż tak zła, ale no, wszystko skupia się na jakiejś takiej, nie wiem, Demolce, Shiny, wszystkiego co się rusza, napieprzania przedstawicieli innych gangów i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo spoko, bo możesz robić co chcesz. W sensie no, co robisz najczęściej w GTA? Rozpierdol na ulicy. Nie, nie. nie, nie wiem, nie. wiem, ty się wczuwałeś bohaterów, tak? I. i... Szczególnie w jednym co stare. Po prostu zgodnie z przepisami ruchu tego no, tak. Ale nie mieliście taki... pieniądze na nie, mieliście... nie, nie miałeś takiej nigdy zajawki w gierce, tak, że już ci się w końcu znudziło rozjeżdżanie tych gości z Harry Kryśne. Co biegali, nie? I był taki urządku nie? Po no. chodniku ich się zawsze z fajnie zygzakiem takim no. nawet. Czy Nie to nawet. I w końcu się to człowiekowi nudziło i myślał sobie wtedy, a dla jaj teraz że z przepisami z Szczególnie, że ich nie znaleźć wtedy. No. Na Ale na światłach się zatrzymało. Ale wreszcie, żeby jechać w lewą stronę. Nie, to... no, zależy, które kiedyś no, Czy dodatek e... jeszcze może. No, I... London. Mam do tej pory. Może chcecie Kondon Działa, bo sprawdzałem jeszcze. Jak super, super, super. I zatrzyma się na światłach. Tak. No i ge... no nie wiem, można tam robić, nie wiem, mnóstwo rzeczy w Możesz, nie wiem, skadać spadochronę, możesz, nie wiem, surfować na dachach samochodów. Autentycznie. Jest minigierka jeszcze w którym masz reality show w klimatach, nie wiem jakiś taki nie wiem, z japońskimi japońskim, nie wiem takim sosie z pluszakami, które musisz napieprzać. Wiem, że to brzmi idiotycznie. Jest przejmowanie jakichś dzielnic czy coś takiego. I jest mm, sporo kontentu, mi to zajęło 60 godzin, było całkiem spoko. E, z... Ale to byczy z tymi? Ja sam ona nie może, nie, ona nie mogła grać w tę grę, jest zbyt bardzo postrana. Dobra bo... sobie, tak? że e, masz w, w ekwipunku ogromne, purpurowe dildo, którym zabija chługi, e, więc no. I masz słoik, e, który ma pierdy. Po prostu rzucasz słoikiem, który ma pierdy w środku. I ludzie wymiotują na ulicę. No dobrze, to ja bym chciał Albo powiedzieć, masz, e, że ciekaw... masz, a wymienimy Ciebie na Justynę do podcastu. A wiesz, jak się przejmuje samochody, po prostu wskakujesz przez przednią szybę. Ta gra jest naprawdę poserana, więc... To chyba mo mogłaby być gra jednak faktycznie nasza. najbardziej i co chwilę są dowcipy o tutach i, i jest dużo rzucania mięsem. Więc jest po prostu bardzo różny styl. I, i to, to jest gra, która dźwiga e, THQ, która jest wydawcą, tak? bo THQ jest teraz generalnie na kolanach i nie mają hajsu na cokolwiek. I właściwie tylko Saints Row pozwolił im jakoś się jeszcze trzymać na powierzchni. E, i co jest fajne jeszcze, jakoś nie wiem, ci ludzie, którzy robią Saints Row, mają dar do wbijania się w jakąś taką lukę, bo y, pierwszy Saints Row wyszło po okolicach premiery Xboxa, no i ludzie czekali na jakieś GTA na Xboxie 360, no nie było, no pojawiło się Saints Row, później, nie wiem, była jakaś historia z GTA, i znów pojawia się Saints Row, i teraz wszyscy ludzie czekają na GTA 5, ale masz Saints Row 3, więc możesz sobie pograć, więc. E, Spoko, alternatywa można można teraz za mały hajs. Achievementy są bardzo proste, już powiem. E, tak mówię, około 30 godzin zabawy i są, jest, są kosmici. Nie ma kosmici. E, zombie? Zombie są. No są zombie. nie, nie, no to porządne gra. Także są zombie. I są shotgun'y, i są zombie, już powiedziałem, i są swoiki z, z pierdami. Jest, no zombie. Nie. Są zombie. E, nie wiem, jest mnóstwo fajnych rzeczy. A mi się panda? Są. I no. właśnie w tej grze, jak wiesz, w tym, w, w, w, w tej minigierce, gdzie, gdzie masz takie show wiesz, w japońskim stylu, że musisz strzelać do maskotek, to są takie plansze z bonusami, do których też musisz strzelać. I na przykład etyczne jest strzelanie do planszy z tygrytem, I też są na przykład plansze, które dodają ci pieniądze, ale jest plansza z pandą. I jak strzelisz planszę z, panso, z pandą, to jest taki wielki głos tych komentatorów, że to jest nieetyczne. Gdzieś tam w tle. Więc strzelanie, pamiętajcie dzieci, strzelanie do pan jest mega nieetyczne. Może to się powinieneś w Japonii urodzić. Tak. Niech obrońca praw pan. No. One mają też prawo do wolności tak i do, do jedzenia. A pandy jedzą właściwie. Chyba ludzi. No, wskazał, że ludzi. Pandy ludzi. Pan ludzi. ludzi. No. Pan panda ludzi. Nie wiem, no już chyba wiecie. Ja polecam generalnie Gietę 30, tak 30 godzin. Dobrej Dobre zaraz. Poza tym jest tam piosenka Kanye West, nie wiem, to jakiś radio jest Afroamerykanin. <laughs> I jest dobry podkład, jak no po prostu musisz przejąć jakąś melinę to po prostu robisz z kumplami blot na na ze spadochronem. W rytmie Tak, tak, wbijasz do basenu, na napieprzasz wszystkich ludzi. Gold digger leci. Nie, gold digger nie. to jest pała, pała, pała, pała i później zdobywasz pałę i możesz napieprzać pałę, wszystko to się rusza. Mm. I są opcje takie, że na przykład nie wiem, lecisz samolotem i jest jakaś to jest akurat misja gdzie napieprzasz się z jakimiś tam przedstawicielami, nie przedstawicielami, członkami jakiegoś gangu i w pewnym momencie coś się pierwszy i wylatują e, czołgi. I napieprzasz się w powietrzu czołgiem. Więc w powietrzu? W powietrzu. Lecisz, spadasz na ziemię i w międzyczasie walczysz z innymi czołgami w swoim czołgu. No, no. Taka jest boska. <śla> e, jest boska. Jest samochód, który ma miotacz płomieni zamontowany na zderzaku, więc... Pytajcie, o zasadzie ona tam, o, to, to wszystko jest, tam. No, więc tyle. Są, Z... są elfy? są elfy? E, możesz zostać elfem, bo uwaga. E, nie wiem, kustomizacja w postaci jest na bardzo. Kustomizacja? Na wysokim poziomie. <grym> kustomizacja. Dobra. Customizacja, jest, jest, jest tam pieprze. wszystko. <grym> e, jest tam wszystko, możesz być elfem, może być Hulkiem. E, i wiesz co jest Mega? E, masz różnych bohaterów, tak, od nich odbierasz misję i jest Alfons. Oczywiście. <grym> Który ma wiesz, drobne problemy z krtanią i mówi przez... Ym, au, Jak się nazywa ten śmieszny program, z którym, którym nagrywają... teraz, Z którym nagrywają wszyscy teraz piosenka, w Stanach, audiotune. Właśnie on mówi w ten sposób, wiesz, jak brzmi... Wszyscy wiemy, jak brzmi głos przerobiony przez AudioTune. tak? E, przerobimy ci to, Przerobimy, właśnie. <śmiech> I, no, no, no. Wiesz, no, ale jak chcesz, to ci przerobimy. O, dzięki Maciej, zrobić dla mnie wszystko. I wyobraź sobie, że jest, yy, dzwonisz na telefon, żeby umówić się z nim na misję i on odbiera, mówi w ty... ten sposób. Będziesz brzmiał, kurwa, auto nie jest... będziesz się, kurwa, śmiać. <grym> o, właśnie tak. E, I brzmi w jakiś tam śmieszny sposób, a twój bohater nie odpowiada mu e, głosem zombie. Bo może mieć głos zombie w tej grze, więc jest mega. I wygląda to mniej więcej tak, że on mówi swoim śmiesznym, a ty mówisz... Tak jak mniej więcej tak brzmią podcasty polistraki. Dla normalnych ludzi. To, że ogarniałem rzeczywistość. Tak jak, tak jak, tak jak Homer Simpson, jak słuchał jego żony, nie? która do niego coś tam mówiła, to w jednym z odcinków właśnie samą było, było, że ta marsz do niego nawija o czymś, a on słyszy i jest tak, ona mówi, nie, tam typu trzeba zapłacić rachunki i znowu nie boisz w robocie, nie, i jest pokazany taki kadr na niego i... To, co się dzieje u niego w mózgu. nie I, I tam taka małpka? Tym, bla, bla, bla, bla, bla, bla No więcej bla, to tak. Bla. I tak wiesz, on mu tam tłucza, tłuczą, bla, bla, bla, bla. Chyba całkowicie. w głowie rodziny Family Guy jest też taki motyw, że kiedy ten Peter Grifin nie wie co się dzieje, to ma taka małpka takiego jego mózgu, taka miniaturowa małpka z talerzami. Uderza jeden na drugi i mniej więcej tak to wygląda. Okej, okay. temat tygodnia, temat miesiąca, temat świata. czy Świat gamingu w Polsce wygląda zupełnie inaczej po tym, jak Piotrek Gdnyk, AK Nie wiem, już tyle złych słów o nim powiedzieliśmy, że szkoda. O co Piotrek jest teraz osobą pokrzywdzoną i zupełnie jesteśmy razem z nim. Mniejsza, eee, macie indy na naszym facebookowym Pan napisałeś, co zadałeś pytanie naszym. Ja też nawet nie pamiętam, jak ono brzmiało. Ja też właśnie, staram się odnaleźć w tym momencie, czy, ale to może być No Generalnie, problem. czy się, czy gaming w Polsce się zmieni, czy coś takiego z tego. Czy polska branża gier będzie wyglądać tak samo A, po, czy, po tym breaku? No właśnie, no po tym breaku, mniej więcej coś w tym stylu. No i Rady. powiedzmy, powiedzmy nie wiem, czytaliście w ogóle, czytaliście w ogóle ten. E, wpis, który potem wrzucił Konrad Hildebrandt na, na poligami, że eee. zostaje nowym naczelnym i tak no, dalej. To, to czytałem, czytałem I też. Wpis bardzo dobrym, z bardzo dobrym z Game Cornera. O to też też, też, też czytałem. W ogóle ciekawą sprawą są te zwolnienia w Wagorze, tak? Bo jakby okazuje się. Mm, o, o tym się nie mówi, nie, ale okazuje się. O że... tym się głośno nie mówi. No, ale w tak ofowych podcastach no, no, jak. można gry powiedzieć na... można... to cicho. O! My to to podsłuchałeś, bardzo, bo... podsłuchałeś przy automacie z kawą, tak? No. Nie, ale chodzi mi o to, nie, że jakby celem takich osób, które dołączają ze swoimi projektami do takich molo molochów mediowych tak jak Agora jest rozwój, nie? Jest też zapewnienie tak zwanego... pieniędzy, Pieniędzy i tak zwanego bezpieczeństwa, nie? Czyli e, osoby, które prowadzą sobie taką stronę, chcą się w jakiś tam sposób rozwijać, no i zakładają sobie coś takiego też, że no dobra, ale jak się pojawi jakiś gorszy miesiąc nie, typu nie wiem, spadnie nam oglądalność o 10% no to ja nie, nie będę przymierać głodem nie, z tego mm. powodu i nagle się okazało, że polski biznes jest bezwzględny, bo można wywalić z serwisu osobę, która go założyła no można i rozegrać to w ten sposób, że nikt jakby nie pozostawia złudzeń tak i nikt nie mówi, że wyglądało to inaczej tylko jakby wszyscy mówią otwarcie, że gościu został po prostu zwolniony, nie? I teraz sobie e, można wyobrazić taką sytuację, że nasza strona jest mega popularna, my ją sprzedajemy. No to jest dobry, dobry żart, nie? Najlepszy! No ale wyobraź sobie Jaki nawet albo, albo Twoje filmy, nie? No, cokolwiek. Jest bardzo popularne i sprzedajesz do tego powiedzmy prawa, tak? I mówisz, dobra, to chcę teraz robić to z onetem. Agorą, Wirtualną Polską, kimkolwiek. nie Oni mi zapewnią środki i oni ci mówią po dwóch latach, nie Bartek, wiesz co? Te twoje teksty w ogóle, to one nas nigdy nie śmieszyły, nie? I, Bo to prawda. I w ogóle to popracuj nad sobą, a wiesz Ogarnij co, mamy się. takiego twojego kumpla, nie? Rodolf, on jest taki chudy, mógłby Lubi Elfy. Lubi Elfy, mógłby przytyć, nie? Jakby został właścicielem i pomysłodawcą tego, to by przytył, nie? To my go weźmiemy. No, no. i tak to wygląda, no, no niestety tak to jest to... Nie. Jest to słabe i można wiele rzeczy mówić. Niepozytywnych, tak? O poligami. Czyli to, co robimy co tydzień. To, co robimy przez cały czas, tak? I GameZilly i innych innych portalach. Mów ładnie. Przepraszam, Polisra. Wysławiaj się. I gay corner. I gay corner ale jakby. Aż sam się zdziwiłem, ale w pewnym momencie po prostu pomyślałem sobie, że szczerze temu gościowi, który to założy, założył, współczuję, nie? Bo jednak jakby nie było, włożył 6 lat swojego życia w to pracę no, i, i no. a, robił coś, czego tak naprawdę nikomu się w Polsce nie chce robić, czyli starał się stworzyć drugie kotaku. No a już jakimi metodami to robił, no to mniejsza. też mniejsza z tym, a... tak? Bo to jest copy paste, nie? Ale no właśnie, mam też wrażenie i dużo osób coś takiego porusza w różnych tam wątkach, w komentarzach, na różnych blogach, czy, czy nawet na poligami, że jakby połączenie się za gorą też zao zaowacowało pewnym spadkiem jakości. No. I wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy i jest to dość sensowne, nie? bo jednak portal rządzi się zupełnie innymi prawami i chodzi o to, żeby budować content, zwiększać zasięg, i a nie koniecznie generować jakby wartościowe materiały. Nie? no Zaczyno zabrać pieniądze, no. Nie, nie pisać czegoś mądrego dla ludzi. E, bo w czy... ogóle nie wiem, nie wiem, czy Ty się orientujesz, ale okazało się, że Piotr Gnęb pisze jakieś felietony do Neoplusa. Tak, pisze. I to okay. ludzie to czytają i podobno im się to podoba, więc tu, no to tu mogę eee. powiedzieć, że aż mnie to zainspirowało do zakupu tego pisma, żeby sobie przeczytać. Papierowa prasa. No fuck nie, no wiesz, no to jest shit. ciekawe, nie bo jakby może się okazać, że są dwa światy. nie Ja mam nadzieję, że to tak wygląda, nie? Że jest sobie osoba typu Piotr Gnęb, która jest zdolna, tak, i potrafi zrobić coś fajnego i robi to załóżmy w Neoplusie, tak, bo tam ma takie możliwości mm -hmm. i ma też portal, z którego się utrzymuje, w którym nie może nic zrobić fajnego, nie? Nie musi. I nie musi, tak? I no to jest jeden temat, tak? A drugi temat to jest chyba ten Game Corner, nie? Którego... Szczerze mówiąc, ja nigdy nie czytałem. A jeszcze w ogóle nie coś... wiem, skąd się ten portal wziął. Jeszcze no, chciałem coś powiedzieć to... o tym, jak hejtujemy co tydzień Poligamię tak i znaczy, Polistrakę. I, I tak dalej, Ja jak bardzo jesteśmy ogromnymi przeciwnikami takiego, nie wiem, kopiowania newsów i tak dalej, i tak dalej. A, oczywiście dużo jest w tym jakiś... E, trzeba mieć dystans do tego, co mówiłem. Wszystko, tak? Wszystko jest na serio, tak jak nasz podcast. A, I zawsze hejtujemy Poligamię, Polistrakę w, w, w momencie, jakim jest teraz. tak W tym czasie, jaki jest... Jakiś zastany, kiedy nagrywamy ten podcast, e, ale, no, tak jak powiedziałeś, że e, 6 lat temu mało kto zrobił dobrych, mało, nikt nie robił strony o grach takiej lepszej, większej, no. o grach konsolowych. tak I za to wiesz, no, jakieś tam kudosy na, no, wiesz, na, no, na, na konto ognywa, tak, że, że coś takiego ogarnął. 6 ogarną. lat temu stare wchodziło się na wirtualną Polskę, na Imperium Gier. to była jedyna strona, która. No i Gol chyba. No ja na przykład nigdy nie czytałem ja też nie gola. Czytałem gola i... Jak słyszę, a takie są statystyki, że to jest największy serwis o grach, to się łapie za głowę, bo pamiętam, że 5 lat temu on i tak się opierał na płatnym kontencie. Uh -huh. I szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, że zapłacę 30 zł, załóżmy czy 20 zł za dostęp do, tej, do tych no materiałów, nie. bo to jest przegięcie pały trochę. A, no ale czytało się, załóżmy Imperium Gier, które, na które też nikt nie wchodzi i co głupsi wchodzili na one. No, to szukać w ograch. No bo tam już było naprawdę słabo, nie? Ale. Potem jakby się sytuacja zmieniła, i, i tutaj jakby Piotrowi Gnypowi chyba trzeba oddać jakby też jakieś. Co, zasługi, co bo... gnypowe, Gnypowi co gnypowe, no... a gorze co agorańskie. Dokładnie. Coś... no. Wiesz, teraz jest taka sytuacja, że ludzie wchodzą głównie na golf, gram i na poligamię, nie? No. Taka jest prawda. No i e, szczerze mówiąc, jak dla mnie po prostu. E, Myślę, że popełnił jakiś tam błąd, nie, bo sprzedając jakby ten, ten, ten swój pomysł tego swojego bloga ee, no powinien jakby albo zmienić trochę tą markę tak i zmienić na przykład nie wiem, subtitle, tak? że to już nie jest blog o grach bo to nie jest blog o grach, bo no nie. tam nie ma nic z bloga po prostu, tam się nic nie dzieje blogowego są jakieś pierdoły, jakieś filmiki codziennie nagrywane, które nikogo nie interesują eee. za mnie, no bo je hejtujemy no, no tak, no. I oglądam je dla i Jest to tak zwana fabryka tekstów, nie? To nie, to nie jest blog. A, no tak. No a druga rzecz, ktoś właśnie poruszył na, na blogu właśnie Piotra Gnypa w komentarzu, nie? że mógł w umowie sobie zaznaczyć, że... 2 dwa miliony odszkodowań. Tak, że jak go zwolnią, to płacą karę po prostu umowną i to myślę, żeby się zgodzili, bo na początku na pewno nikt nie Ja myślę, zakładał. że oni mają jakieś konto takie, wiesz, na, na kary pieniężne dla, dla Piotra Gnypa. Oczywiście, że tak. To znaczy nawet nie, nie, nie chodzi o samego Piotra Gnypa, no nie, nie, ale nie myślę, wiem, że no na tak. 100 tysięcy czy 200 tysięcy mogliby się spokojnie zgodzić, bo nikt z tych prawników, którzy przygotowują takie umowy by nie założył, że nie no tak, tak, na pewno. Myślę, że za rok to z nim rozwiążemy tą umowę, nie? No Bo raczej wszyscy myśleli, że gościa, który to wymyślił, to się nie zwolni, nie? No. I dobrym przykładem jest to, jak załatwia się takie rzeczy też na zachodzie Wszyscy kojarzą Engadget No I gościu, który założył Engadget, jo Joshua, to Odszedł no. chyba rok temu z tego Engadgetu I odszedł w ogóle w zajebistej atmosferze Napisał wpis pożegnalny, że odchodzi Czy jest to wiesz, że jakby zostawia cały portal tej osobie mhm. że on już się wypalił, nie, nie wie co z tym dalej zrobić że stworzył zajebisty portal no to, to jest największy taki portal newsowy o, o, o elektronice lubię. użytkowej A, no i teraz szuka jakichś nowych inspiracji na to co zrobić dalej nie? zniknął na pół roku i zrobił serwis The Verge nie? i przyciągnął jakby tych ludzi, którzy szli za jego nazwiskiem i w sumie tak jak sobie dzisiaj na ten temat myślałem to Właśnie co by nie mówić o, o, o Gnypie, no to jest to osoba, która ma jakieś jest serwisko, jest rozpoznawalna. jest no tak. rozpoznawalna jeśli by się zdecydował na otwarcie nowego serwisu, to spokojnie spokojnie by miał jakąś tam oglądalność. No, tak? To jest prawda, bo I... dużo ludzi kojarzy właśnie poligamię z Gnypem. Tak. I... Już. Nawet nie potrafię nikogo wymienić poza Hildebrandem jeszcze który jest teraz. No bo to jest no, jedna osoba z takich bardziej znanych ze starej Które się jakoś wyróżniają. Ze starszej takiej ekipy, nie? Wokół tego, tego bloga. Pamiętam dwa lata temu, albo, albo trzy lata temu, jeszcze jak był Tepper w środku. Durski. Dokładnie durski, to nawet można było słuchać tych podcastów. One były takie. Widać było, że tam siedzą zajawkowicze, którzy sobie pokupowali maki nie? i będą teraz robili podcasty, bo to, taki, to miało taki charakter, nie? Mm -hmm. że kupił ktoś sobie maka i zobaczył, ła można w garaż będzie nagrać podcast, to zrobimy na naszym blogu podcast. Nie? Mm -hmm. I to było wszystko takie fanowe, nie? a w momencie kiedy... E Pojawiła się jakby ta ręka matki, tak, zewnętrznej, i zaczęły się te podcasty nagrywać. Czyli na stronę meranżu. Tak, nagrywać wiesz w studiu Radia Tok tam, FM. E, Tok FM albo Roxy. No to zaczęła się robić z tego lipa. No, Kaka. Kaka się zrobiła Ja myślę, że po prostu blok i siedzenie przy biurku w korporacji to nie jest Zabija. połączenie. No. Zabija, pamiętajcie. Zresztą. E, nie wiem, nie wiem, czy wy to obserwujecie, ale ja jakąś tam mam fascynację tą blogosferą e, kobiecą, która opisuje modę. To te... no, pasuje do ciebie, wiesz? No bardzo, bo, bo te samobość. laski nie, bo, te, bo te, laski e, potrafią właśnie wyżyć z tych blogów, nie? I one sobie bardzo dobrze radzą i... Nie muszą być przejmowane. Nie muszą być przejmowane, one nie chcą być przejmowane. Mm. I myślę, że to jest po podstawowa rzecz, której jakby Piotrek Gnep nie zrozumiał, nie? Że, A wtedy też były inne czasy, kiedy wiesz... Wiesz, nie, ale one też pisały 3-4 lata temu, nie? Tylko mm. jakby... Z, ale wiesz zawsze zawsze chyba robienie mo modowych blogów chyba mniej kosztuje niż robienie czegokolwiek z grami wideo. Wiesz co... Jeśli chcesz być na bieżąco. No nie wiem, wiesz, bo taka dziewczyna wrzuca codziennie stary foto z nowymi ciuchami, nie? Ciuchy nie też kosztują, nie? No pewnie w lumpie tam ściągnie coś. Wie, wiesz, ja chcę tego po prostu powiedzieć, że no wiem, lepszym że nie rozwiązaniem się bo, tak, lepszym rozwiązaniem zdecydowanie było znalezienie sobie, nie wiem, 10 osób zapaleńców, którzy będą razem z nim robili ten blog przez jakiś czas i w momencie bo jakby było wiadome od początku, że koniunktura się zmieni bo jak on startował z tym blogiem, to już na zachodzie tam w Stanach istniała prędzej rozwijająca się blogosfera i to wiadomo było, że to mm. jest kwestia czasu tak naprawdę, żeby to się u nas zmieniło a branża gier jest co prawda trochę... Braż trochę słaba i jakby PR-owcy i marketingowcy, i brand menadżerowie nie rozumieją jeszcze moim zdaniem do końca jakby siłę eee, tego. Wiesz Macie, a propos branży gier, to chyba był nawet taki tak się nazywał, jeden z redaktorów Game Cornera. Branża gier? Obok Sławka Serafina. Kurwa. <laughs> eee, czy ty czytałeś notkę pana Sławomira na, na Game Cornerze? Czytałem. Czy wydaje ci się, że napisał to gimnazjalista? HD? Tak. Naprawdę ja nie dziwię się, że ten. Ja dziwię się, że ten serwis, ten, serwis portra, cokolwiek tak długo to przetrwało, nie wiem kto tam. No ja nie wiem pisa. kto to czytał, co to pisał przede wszystkim, bo to no, no, było strasznie. Serafim. No, to było słabe strasznie i Rado, przeczytam, ty lubisz tak, wytykać się te błędy. Przeczytajcie, że. Nie, chce mi się to. To taki list jest pożegnania. Nie, bo on powyżej wiesz. jednej strony w zeszycie w kratkę w linie, nie potrafi się wybić, więc to jest więcej. Eee e, dobra, niech zamkną to gówno, bo to nie miało szans szansy czy byty. Czy też jakiś tam, Do końca nie Nie, umiem mówić po polsku. A, co, a nowy redaktor naczelny? No nigdy nie lubiłem. <laughs> nie przepadałeś. Wiesz co, ja czytałem, nie wiem, jest jakiś blog, gdzieś ktoś wrzucił link do, do tego blogu i był pseudo wywiad z Konradem H. No to On, też nowym, nowym w ogóle, redaktorem w ogóle jeszcze a propos tych wywiadów, bo to. Wywiad, jak to brzmi? E, to mnie w ogóle zajebiście śmieszy, bo. Nie, nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie lubię czytać polskich wywiadów, które się pojawiają w internecie, bo one się ograniczają do tego. Cześć, Konrad, odpowiedz nam, co się wydarzyło? Konrad mówi, no, zostałem redaktorem naczelnym. Konrad, jak się z tym czujesz? I taki jest wywiad. nie? Gościu wysyła po prostu 10 pytań w mailu i tam Jak odpowiada. złote myśli. Mhm. Wiesz o co chodzi, no. jakby widać, że te osoby się nigdy ze sobą nie spotkały, nie? Mhm. Ten wywiad jest tak bezosobowy w ogóle, no. no i tak, jest, no. E, e, jeśli chodzi o ten wywiad, no e, wiesz, tak, już pomijam kwestie durnych pytań, które nic nie wnoszą w ogóle do dyskusji, ale widać z tego, jakby, nie wiem, kilka m, motywów można tam wrócić, że po pierwsze e, nie, chcę, nie, chcę, nie chcę mówić, dlaczego on został wywalony, gdy, tak? że mówi się, tam chyba był. nie. nie, nie, nie będę czerwony. W necie w ogóle mówi się o spadku jako jakby spadku, wiesz. ale ja mówię o, tym, o tym konkretnym wywiadzie, że, że nie chcę komentować tego co się stało, dlaczego zostałem powiedzmy no, zwolniony Nie chcę polecieć, nie? Eee, I czekaj, co jeszcze? Właśnie nie było o tym spadku, tylko. No mniejsze, ale chodzi o to, że.. Co mówię? Dzwoni się. No że nie chcę powiedzieć. Co, co się stało tak naprawdę? I co jeszcze? Że tak naprawdę nie ma pomysłu co z tym robić dalej, w sensie, że nie... Może z... wiem, wiem o co ci chodzi, bo on tam opowiadał o tym, że Piotrek zawsze dawał nam wolną rękę mm -hmm, robić tym? Na i ja teraz chcę robić no. to samo. I teraz też będę robił dalej to samo. No i Właśnie dokładnie odniosłem to samo wrażenie, że ten gość nie ma w ogóle pomysłu na to, co można tam zrobić. Nie? Jakby takiego zarysu, nie, że przez ten rok będziemy robili to, to, to Albo to, Albo próbowali i to, żeby, to, to, to tak. To. żeby osiągnąć coś tam, nie? Coś. Po prostu nie że... jak, no, jak mi przyjdzie do głowy, że pierdzieś do mikrofonu, to będę pierdział. Albo kopiować lusy z kodami, to jest też mogę to robić. Nie, e, no, że nie ma jakiegoś takiego. Tak jak wiesz, w niektórych redakcjach tych pism papierowych, nie? Ze starych, dobrych czasów, kiedy. E, po, na tym świecie były jeszcze dziewice. E, no, redaktor naczelny to był redaktor naczelny, że on miał jakąś, wydaje mi się, myśl, jakieś, nie wiem, wizję jakiegoś pisma, tak? I starał się dobierać ludzi w ten sposób, czy też e, może kierunkować ich w tym, w tym kierunku. Kierunkować ich w tych kierunkach, jak to brzmi. W sensie, no, nadawać jakiś rytm, czy właśnie kierunek, wizję, przekazywać im, albo czy coś takiego. A tam jest po prostu, wiesz, no, kopiujemy newsy, tak? Albo coś tam robimy. Mm, próbujemy skopiować jak najszybciej zachód, kto szybciej skopiuje dany news. Więc no, mm, Chciałbym, żeby jakaś strona miała jakąś wiesz, większą wizję w tym, co robi i żeby ktoś... Ale w ogóle... Pilnował tego wszystkiego. W ogóle szczerze mówiąc, nikomu jakby tam źle nie życzę, ale cieszyłbym się, jakby ten serwis przestał istnieć. Bo jak wchodzę, nieco mnie strasznie w nie? bo tam jest ten podpis blog, nie? Mhm. I to w ogóle nie przypomina bloga. System komentarzy jak nie na, jak nie na blogu. O to jest straszne. Ten system komentarzy w ogóle... jest straszny. Nie mogę, no po prostu nie mogę. To nie tak powinno wyglądać. Jest, jest taki patent przyjęty przez media zagraniczne. To nie jest tak, że nie wiem, TechCrunch, Mashable, to są strony niezależne. One należą do gigantycznych koncernów, te mm -hmm. koncerny ich wykupiły, ale Mashable czy, czy TechCrunch one stoją na WordPressie, no. Mm -hmm. I na dole jest po prostu napisane, że są własnością Agory, nie, albo AOL, nie. Mm -hmm. Na tej zasadzie. Wiesz o co chodzi. Tak, tak, jakby... tak ale przykład no, i ingerencja... też jest blogowy ciągle, pomimo tego, że robi dobry hajs i jest to dosyć popularny sobie co myślę. Giant, Bomb, Giant Bomb już nie jest blogowy tak bardzo. No nie jest. Ale na no, przykład Giant Bomb to... w pewnym momencie a. został blogowy, tak jakby przekształcił się na trochę, żeby przypominał bloga, przynajmniej chociaż nie jest taki właśnie czysty form czystej formie blogu. Wiesz, wiesz jakby o co chodzi, że ingerencja tych, tych dużych wydaw, wydawców u nas jest po prostu chyba zbyt, zbyt mocna, no hmm. i nie do końca a... Osoby, które decydują w takich firmach, rozumieją po prostu, na czym polega potencjał posiadania znaczy... takiej osoby u siebie w zespole, nie? Mm. Bo nawet w momencie, kiedy oni uznają, że ej stary, słuchaj, nie, ta poligamia to ci nie idzie, nie? To zostawiasz takiego gościa, bo on kurde, może coś fajnego wymyślić, Może się nie? przydać do czegoś. Bo on ma zajebiste doświadczenie. No i ma nazwisko. Wiesz, jak ja bym miał, twarze, jak ja bym miał kasę, żeby mu zapłacić, to bym go chciał, żeby on był u nas, bo on by nam rozkręcił społeczność, tak? No tak. Bo jemu się udało zbudować społeczność od zera. Mhm. Mhm. Wokół jakiegoś no, projektu. No oni powiedzieli cześć, Możesz teraz pisać wpisy na swoim blogu. No. Na który, który, właśnie, który bagatela ma chyba całkiem sporą ilo ilość czytelników, bo no. komentarze pojawiają się non stop praktycznie, nie? No, więc coś w tym jest. A, ale wiesz co, Destruct jest akurat taką marką, która, jakby człowiek, który stworzył ten blog, a, on stworzył całą sieć, no. <laughs> więc... On to bardzo dobrze rozumie, jak działają blogi i teraz też zauważyłem, że wystartowało kilka innych takich serwisów tematycznie niezwiązanych z grami, nie z komiksami czy z filmami i wszystkie wyglądają tak samo w sensie, są prowadzone jak blog i są, nie wiem, w styl pisania, wygląd i tak dalej, i tak dalej i to jest dużo fajniejsze niż, wiesz, masz jakąś, nie wiem, szablon, do którego po prostu wpieprzasz jakiś kontent. No właśnie, wiesz, bo to jest też jakaś chyba wada tej agory, że wszystkie te stronki w pewnym momencie zaczynają wyglądać tak samo, nie? No różnią się topem tylko. Staro, no. wchodzisz na jakiś widelec, deser, gówno, jakieś inne i... No i tyle. Wszystko wygląda, no, wszystko tak, wygląda samo. tak samo. nie? A najgorsze już było i nie wiem, na tym chcę skończyć w sumie ten, ten, ten smutny bardzo wątek. Najgorsze było Skutny to, jak, a, jak w pewnym momencie, nie wiem czy wy to zauważyliście, Piotr Gnyp i nie wiem, osoby typu Radek Zalewski, a, kto tam jeszcze jest właśnie, ten Konrad Hildebrand, oni mhm. nagle Zaczęli się robić specami od wszystkiego. No. Nagle tekst pierwsza Gnypa pojawia się na technologia i tam pisze o. nie wiem, o iPadach, nie? A Radek Zalewski, który był od pisania na technologia to zaczął pisać na poligami. Nie? I w tym momencie ja sobie tak pomyślałem, że w sumie już w tej firmie po prostu Nieważne jest to, na czym ktoś się zna, kto skąd jest i czym się zajmuje. Ważne jest, żeby ktoś potrafił produkować tekst. Mhm, coś w tym No i to jest Sm chyba smutne. smutna refleksja i mam nadzieję, że ten serwis płonie. Aaaa, żywcem! Ja po, jeszcze powiem, że Piotrek Gny może liczyć na uczęścia, ponieważ była podobna afera z, nie wiem, w 2007 roku to Radolfowi mówiłem no. o tym, jak jeden z redaktorów został wyrzucony z GameSpotu za to, że dawał za niskie oceny grom i przy okazji był jakiś deal na reklamy na stronie, no na GameSpocie, tak, tak no, znamy historię, wszyscy wiemy o co chodzi. I, ten, okay. I tym człowiekiem był, człowiekiem był człowiek który stworzył Giant Bomb. W później... był Ga Gerstman? tak Możliwe, tak ja po prostu mam słaby, wiesz... No donatizm. właśnie, no bo i to był też jeden z założycieli Gamespot no, ja, no tak. i był Bo bardzo on tam ważny. był od początku, taki gruby. No, bo... duży. I dobrał sobie kumpli i zrobił Giant I wyciągnął, Bomb. wyciągnął kumpli bogatela też z GameSpotu, z GameSpotu i... tak, i, i zrobił Giant Bomb. Tylko, że no, Genbomb w ostateczności został przejęty przez tą samą firmę, która jest właścicielem GameSpot. więc Piotrek spokojnie rób następny blok. Przejmiecie Cię znowu Agora. Mam nadzieję, że nie popełnisz tego znowu będą. No i nie wejdziesz w to samo bagno. No, koniec. Kończymy chyba w tym Kończymy. tygodniu. Dużo strasznie mówiliśmy w tym tygodniu. Bardzo dużo. Zebrało się w końcu, jak zwykle rozgadany o elfach. No. Musisz nauczyć Elfiego, elfickiego elfiego, języka muzyka. U mnie w pracy jest gościu, który potrafi mówić po klingońsku płynnie Wpisał sobie w CV? Nie, ale jeździ na jakieś konwenty właśnie tam, gdzie mieliśmy jechać do Poznania Na jakieś takie konwenty fantazji i prowadzi normalnie wykłady z języka klingońskiego Fajnie. No, myślę, że Radolf to że go ma, ma na Facebooku. No. No. I rozmawiałem z pisiki, tylko po klingońsku. A jest wersja Facebooka klingońska, czy nie? Nie mam no, pojęcia. Dobra, no ale nie chciałem tak powiedzieć. Google można wyszukiwać po klingońsku w wiadomości. No. W Google można beatbox odpalić w translatorze. Dobra opcja. Jak weźmiecie takie no, ps, ps po niemiecku, to zaczynamy no, po czesku. Radów z takiego, no, Na niemieckiego, na jest. Dobra, no, no nieważne. Nie kończymy ten podcast. Powiedz budelko. gdzie jesteśmy. W cygańskim wozie, w cygańskiej przyczepie macie, tak? A nie, nie to, internet. A internet to nie jest moja przestrzeń. My jesteśmy wszyscy tak w internetach, takich jak Twitter, gry na serio, tak? Tak. tak. Albo SMC y ty jesteś czasem się nie lubi, ciągle Jestem ciągle. Ty tam razem jesteś co, pan predator? Tak, ciągle. Pan predator. Ja jestem a, to jestem ciągle... zmienić? El Ambasadora. Czy coś takiego? Jak zmienisz? Jak będziesz teraz? Nie wiem, no. jeszcze. Aha, czyli fani no, nie Mieliście mi, mi, mi, mi wymyślić, a nie wymyślić o co A, mieliśmy to zmienić zawsze Niki. Pan vibrator. <śmiech> Żeby było podobnie. <śmiech> Ja no, bym się cieszy. Wiesz, jakie miał być zdjęcie? Pamiętaj, 15 maja nadchodzi. I bez ciekawe, jakby się no. to googlowało, nie? Jak Jakbyśmy bo tak zostawili, pan wibrator. Ciekawe, ile by miał followersów po prostu. 200 milionów. Ej, zróbmy tak. Rodolf, musisz poświęcić swoją supermarkę na Twitterze, no, no, której dzień, nie ma. którą budowałem. Wiesz, to jest... Jesteśmy też na Facebooku. Facebook. O, gry na serio. Wiesz, gry na serio. Bo. Jesteśmy na iTunes gdzie pojawiają się coraz to nowsze komentarze. Tak? Nie wiem, po prostu tak mówię. Strzelasz? No, strzelam, ale nie, ludzie komentują, więc Mówi, jest spoko. Jest. Niektórzy uważają, że jesteśmy fajni, niektórzy uważają, że jesteśmy dobani. Mhm. Osobiście jestem w tej drugiej części. Ale spoko. Ja również mam swój kanał na, na YouTube, YouTube. gdzie czasami mówię o gierkach śmiesznych, gram mhm. w śmieszne gierki, gram w grę. Ostatnim Tom to Raider. Tom Raider. Czasami jest to Radoff, z nim gram, czasami w grę. Czasami, czasami jest to zator, z którym Braw, Mieliście braw. okazję posłuchać go przy okazji odcinka z Wizminem. Tak. A, nie wiem, planuję oczywiście jak zwykle mnóstwo kontentów. Oczywiście, już to widzę. A, I wiem, że też sporo osób pyta się tam. Na przykład, nie wiem, Macie, bo to oczywiście o tym nie wiesz, to jest moja niespodzianka na dziś dzień. Pyta się, kiedy będzie podcast gry na serio? Czy będziecie mówić o tym na gry na serio? Naprawdę. Naprawdę? I tam... O Jezu, o Jezu, o Jezu! Pisz maila do Agory, żeby nas przejmować. O Jezu, o Jezu! <śpisz> Nie ma to jak komcie od najwierniejszych fanów, szczególnie na YouTubie. Dobra. Ja byłem ambasadorem yo, ze mną był Radolf. Yo, ze mną był Maciej. jo. Do usłyszenia jo.